Jest 13.00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Francuski Atom, Polskie Bezpieczeństwo w Gdańsku, spotkanie Emmanuela Macrona z Donaldem Tuskiem, o czym rozmawiają politycy, o tym za chwilę nasza reporterka. Pakistan pracuje nad spotkaniem USA i Iranu w sprawie pokoju na Bliskim Wschodzie, nie wiadomo jednak czy wyczekiwane rozmowy dojdą do skutku. Szpitalny Oddział Ratunkowy w Nysie wznawia działalność, placówka wraca po remoncie po powodzi. Jest to z jednej strony usunięcie skutków powodzi, ale z drugiej strony modernizacja związana z dostosowaniem standardów bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo, relacje sojusznicze, sytuacja geopolityczna na świecie. O tym zamierzają rozmawiać dziś polski premier i francuski prezydent. Niespełna pół godziny temu w Gdańsku rozpoczął się pierwszy polsko-francuski międzyrządowy szczyt z Donaldem Tuskiem i Emanuelem Macronem na czele. Na miejscu jest Agata Król. Dzień dobry. Dzień dobry. Za chwilę rozpocznie się spotkanie delegacji. Jakie decyzje mogą dziś zapaść? Obok ważnych spraw do omówienia, takich jak współpraca militarna, bezpieczeństwo, w tym energetyka i atom, zapowiadane jest również podpisanie porozumień w dziedzinie technologii satelitarnych i łączności wojskowej. Szczyt jest realizacją postanowień traktatu o zacieśnieniu współpracy polsko-francuskiej i przyjaźni, podpisanego we Francji w zeszłym roku, który zakłada wzajemne gwarancje bezpieczeństwa i współpracy m.in. w zakresie zwalczania zagrożeń hybrytowych. To ważne, strategiczne spotkanie powiedział chwilę temu wicepremier szef Szefmon Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska jest dla Francji partnerem, który Gwarantuje wspólnie rozwój też architektury bezpieczeństwa europejskiego i o tym będziemy rozmawiać. Szczególne zdolności satelitarne operowania w kosmosie. Tu Francja jest liderem, z którym od lat już współpracujemy. Polski premier i francuski prezydent odwiedzą także miejsca ważne dla historii obu krajów, w tym Europejskie Centrum Solidarności, a wieczorem wezmą udział w ceremonii wręczenia nagrody imienia Bronisława Geremka, przyznawanej osobie szczególnie zasłużonej dla relacji polsko-francuskich. A spotkaniu Donalda Tuska i Emmanuel'a Macrona przygląda się Agata Król. Dziękujemy za relację.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 Nasi przodkowie w ramach konstytucji 3 maja z końca XVIII wieku przewidzieli, że konstytucję co 25 lat trzeba zmieniać. I myślę, że po tych doświadczeniach już dłuższych niż 25 lat z tą obecną konstytucją, czas najwyższy poważnie o tym porozmawiać. Przeciwko zmianie konstytucji opowiada się nowa Lewica, mówi europoseł tej partii Robert Biedroń. Ostatnią rzeczą, na którą zgodzi się Lewica to jest gmeranie w konstytucji. W tej rzeczywistości nie pozwolimy na otwieranie konstytucji. Co do tego zdania nie zmieniliśmy i myślę, że nie Zmienimy w najbliższych latach? Kancelaria prezydenta zapowiada powołanie Rady Konstytucyjnej. Pakistan negocjuje z USA i Iranem, by doprowadzić do jak najszybszego rozpoczęcia rozmów pokojowych na Bliskim Wschodzie. Miałyby one rozpocząć się jutro. Sprawa skomplikowała się jednak. Między USA a Iranem doszło do kolejnych napięć. W ostatnich godzinach przed planowaną kolejną rundą rozmów, obydwie strony ponownie poróżniła kwestia cieśniny Ormus. Wczoraj irańskie media zapowiedziały, że przedstawiciele Iranu nie pojawią się w Islamabadzie. Ponadto rzecznik irańskiego MSZ, Ismail Bakhai, powiedział na konferencji prasowej, że jak na razie nie ma planu drugiej rundy negocjacji z Amerykanami i zaznaczył, że USA nie traktują. Poważnie procesu dyplomatycznego oraz dopuściły się naruszenia postanowień zawieszenia broni. Mimo to w Islamabadzie trwają przygotowania do zaplanowanej drugiej rundy rozmów Iranu i USA. W drodze do stolicy Pakistanu jest już amerykańska delegacja. Przemysław Lis, polskie radio. Dwutygodniowe zawieszenie broni kończy się w środę w nocy, a Donald Trump zapowiedział, że jeśli porozumienie z Irańczykami nie zostanie zawarte, USA wznowią operację militarną przeciwko Iranowi. W związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie polski rząd ustala ceny paliw. Jutro za dziewięćdziesiątka piątkę kierowcy zapłacą 6 zł, a za olej napędowy 6 zł i 92 grosze. To są aktualności jedynki. Szpitalny oddział ratunkowy w Nysie od jutra otwarty dla pacjentów. Placówka mocno ucierpiała podczas powodzi we wrześniu dwa lata temu. Artur Kamiński, dyrektor szpitala powiatowego w Nysie, mówi, że oddział stał się nowoczesną placówką. Jest to z jednej strony usunięcie skutków powodzi, ale z drugiej strony szersza modernizacja związana z dostosowaniem standardów technicznych bezpieczeństwa do aktualnych norm wynikających z naszej współpracy z nfz i Ministerstwem Zdrowia. Gruntowny remont Soru nie wstrzymuje prac związanych z budową nowego szpitala, ten ma być gotowy za dwa lata. Polacy chętniej niż rok wcześniej są skłonni wspierać migrantów. Tak wynika z badania barometr humanitarny przeprowadzonego przez lekarzy bez granic. Częściej pomoc deklarują mężczyźni i osoby starsze, mówi szefowa lekarzy bez granic w Polsce Draginia Nadarzdin. Aż 85% badanych zadeklarowało, że w ostatnich 12 miesiącach przynajmniej raz podjęli jakąś formę pomocy. To jest bardzo, bardzo wysoka część, spory część, bardzo że jesteśmy zaangażowani. 47% badanych uważa, że w pierwszej kolejności pomoc należy się Polakom. To był aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Z dużej ilości słońca cieszą się mieszkańcy północnych regionów Polski. Na pozostałym obszarze przeważają chmura, miejscami pada przelotnie deszcz. Na termometrach od 5 stopni na południu, 8 na północy do 13 miejscami w centrum. Ciśnienie w Warszawie to 1001 hektopaskali. Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8.00. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił. W Karsach 137 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 4. W Szczecinie 128 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. W Zawichoście 225 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 5. W Poławach 135 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 3. W Warszawie 168 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. W kępie polskiej 223 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 4. We Włocławku 150 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 5. W Toruniu 179 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 8. W Tczewie 344 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 8. Na Sanie w przemyślu 93 cm w ciągu ostatniej doby bez zmian. Na Narwi w Ostrołęce 88 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 1. Na Bugu w Włodawie 125 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 1. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Ścianie Bożu 148 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. U Ściany Sykłockiej 277 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. W Malczycach 162 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 5. W Połęcku 90 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 4. Stan wody warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 157 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 5, w Gorzowie Wielkopolskim 209 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 5. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl. Jedynka.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 Już dziś pieczarki 500 gramów, cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie. I truskawki 500 gramów, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 6,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, tylko 6,49 za opakowanie. Szczegóły w aplikacji. Lidl, to się opłaca. Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko, ale zaczęła ćwiczyć.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 W wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Moleki Nosteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości i witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo nie daj się złamać. Zdrowit. To was... największa katastrofa nuklearna w historii.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 Trying to find you Lost my way Sing 16 minut po godzinie 13. Tylko szczerze. Tylko szczerze na antenie jedynki. Krzysztof Grzybowski, witamy serdecznie. 22 645 22 66. A nowy tydzień zaczynamy tematem, który może wzbudzać kontrowersje mam takie wrażenie że to jest temat do którego chyba dopiero powoli się przyzwyczajamy i wciąż jest wiele mitów wiele różnych obiekcji wiele wątpliwości jest też wielu Przeciwników. No to dziś postaramy się to wszystko jakoś poukładać. Chodzi bowiem o zabiegi upiększające medycynę estetyczną, operacje plastyczne. Pytanie brzmi, czy z czymś takim można przesadzić. Jeżeli spojrzymy na dane, no to okazuje się, że to nie jest wcale coś, po co sięgają nieliczni. Bo z różnych danych wynika, że blisko 4 miliony dorosłych Polaków, czyli około 12-13% skorzystało z zabiegów medycyny estetycznej w ciągu ostatnich pięciu lat. 20%, kolejne 20% cały czas taką decyzję czy też taki ruch rozważa. No więc okazuje się, że te zabiegi są o wiele popularniejsze niż mogłoby nam się wydawać. I jeszcze jedna ważna rzecz, wszystkie dane na niebie i ziemi wskazują, że to... Nie tylko panie sięgają po takie rozwiązania. No więc y, warto się poprawiać, warto się upiększać, warto się poprawiać, y, czy też może niekoniecznie. No i jak z tym wszystkim nie przesadzić, to jest pytanie na dziś 22645-2266. A naszym gościem jest pani Dorota Barczyk, y, kosmetolożka. Dzień dobry. Dzień dobry. Y, gdy przychodzi do pani klientka lub klient, właśnie o tej grupie nie zapominajmy, y, i widzi Pani, że to jest ktoś, kto pojawił się po raz pierwszy, to jakie pytanie zazwyczaj otwiera rozmowę? E, jakie Pani ma potrzeby? Pan, Pani ma potrzeby, bo rzeczywiście mężczyźni też są coraz większą grupą um, osób korzystających z zabiegów um, upiększających. Um, tutaj może na początku pozwolę sobie jeszcze uporządkować i usystematyzować pewne kwestie, które będziemy poruszać, ponieważ ta rozpiętość jest bardzo duża. I mówimy o kosmetologii, czyli takich zabiegach pielęgnacyjnych, w skład których wchodzą podstawowe zabiegi wspierające bądź też oczyszczające. Mamy na myśli też zabiegi estetyczne upiększające, który, w skład których zalicza się na przykład mikropigmentacja, znana jako makijaż permanentny. Mamy cały rezerwuar medycyny estetycznej, który służy do korygowania różnych, różnych defektów. No i wspomniał Pan też o chirurgii. Ta chirurgia jest, przyznam szczerze, zarówno też jak i medycyna estetyczna, nieco poza moim obszarem kompetencji, Natomiast nie da się w pracy kosmetologa całkowicie oddzielić od siebie tych obszarów, dlatego że w codziennej praktyce pracujemy ze skórą i ciałem pacjentów właśnie po takich zabiegach estetycznych. Tak więc wracając do pytania, jakie pytanie pierwsze, od tego rozpoczynamy rozmowę z klientem, to zdecydowanie jest to poznanie jego potrzeb. Zdarza się, że klienci nie do końca wiedzą tak naprawdę, czego chcą? Tak, często, często. I właśnie tutaj jest nasza rola specjalistów, ekspertów, żeby, żeby przeprowadzić przez tą ścieżkę, ponieważ trzeba zaznaczyć, że potrzeby klientów bardzo często nie są tożsame z tym, co my widzimy jako specjaliści. Tak więc, owszem, internet i wszecho wszechobecny powoduje, że nasi klienci są dużo bardziej wyedukowani niż wiele lat temu, ale tutaj jest kolejna pułapka. Jest tak duża ilość informacji, że z kolei powoduje jeszcze większą dezinformację niż przed tą erą, kiedy, kiedy klient rzeczywiście mógł sobie sam znaleźć jakieś informacje. To Pani Droto, będziemy w takim razie powracać do tych bardzo różnych wątków. No i rzeczywiście będzie to trzeba jakoś ładnie poukładać, ale jest też tradycyjnie miejsce dla naszych słuchaczy i naszych y, słuchaczek 22645-2266. To na dobry początek Pani Helena. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam się wypowiedzieć na ten temat. Powiem panu, że według mnie w ogóle jest ważna yy, właśnie ta yy, sfera właśnie, żeby upiększać w tym sensie, że jeżeli ktoś jakąś miał defekt na buzi, czy tutaj, czy nawet te piersi wypełniają, ale nie po prostu głupi kaprys, głupi, głupia wyobraźnia mhm. i nieraz to po prostu nie upiększa, tylko jeszcze wstrętnie wygląda taka, taka osoba, bo po prostu to już jest przesadzone i dlatego mówię, że nie jest to głupie, bo, bo, bo że są sytuacje i zresztą musimy iść postępem, żeby po prostu troszeczkę tam zmieniać, ale nie, nie ponad. Tak Taki przykład dam, przepraszam, że to powiem, ale na przykład y, Kaja czy bo, e, ta, Beata Kozilidlak mają buzię taką raczej podłużną. Jeszcze sobie... Pani na, Heleno, to nabiły, ja mam tylko jedną... Korzy, buzia, Pani, Heleno, ja... Pani Heleno, przepraszam. Jedna gorąca prośba i to zresztą nie do pani Helena, ale w ogóle do, do wszystkich naszych słuchaczy i słuchaczek. E, no Jednak unikajmy wycieczek personalnych, bo myślę sobie, że rozmawianie o osobach, które w żaden sposób nie mogą nam odpowiedzieć, skomentować, nie wiem, wypowiedzieć kontry, no, byłoby chyba co nieco e, nie na miejscu. 22 645, 22 66, co nie zmienia faktu, że sam temat pozostaje tematem ciekawym, tematem, jak się okazuje, kontrowersyjnym. No to w takim razie jeszcze kilka innych głosów, które zebraliśmy podczas ulicznej sondy. Słyszałam o wielu takich rzeczach. Po różnych zabiegach i tak dalej. Kobiety wyglądały makabrycznie i nie miały szans powrotu do swojego wyglądu poprzedniego, więc to pewnie nie jest, no nie, nie zawsze i nie wszędzie, ale kwestia pewnie fachowości robienia zabiegu i. Trzeba uważać. Nie. Bardzo. Nie polecam absolutnie, kobiety nie uszpecajcie się, natura jest najpiękniejsza, a po jakimś czasie po prostu to zaczyna z tego, co tam się orientowałam, widziałam, no nieładnie to wyglądać. Po co wydawać kasę na takie rzeczy, skoro można naturalnie przyjąć życie takim, jakim jest, być zadowolonym z tego, co jest? Łatwo, bardzo łatwo przegiąć, można się w to wciągnąć i przesadzić po prostu ze skutkiem ubocznym dla siebie. No tak, te skutki uboczne są rzeczywiście potem tragiczne, prawda? Prawda? Tak, później no, można więcej kosztów wytracić, żeby to poprawić. Gdzieś tam mi się wydaje, że na szczęście te młodsze pokolenia odchodzą już od y, takich zabiegów estetycznych, bo no, nie ukrywajmy... Takich inwazyjnych szczególnie, prawda? Tak, tak, bo nie ukrywajmy, jest to dość niebezpieczne dla zdrowia, prawda? To jest bardzo indywidualna sprawa i myślę, że takie upiększanie się w pewnym momencie staje się jakąś obsesją na gonienie kanonu piękna, które w końcu staje się, tak jak wspominałeś, karatne, także ostrożnie. Raczej tak, ale ostrożnie, ale z granicami, no i oczywiście pytanie, jak tych granic nie przekroczyć, bo to chyba nie jest wcale taka prosta sprawa, wyznaczyć sobie taki moment, do którego rzeczywiście coś poprawiamy, robimy jakąś korektę, a potem to już absolutnie nie, bo zawsze pojawi się jakaś idea, jakaś myśl, żeby a być może jeszcze pójść ten jeden krok dalej i może jeszcze jeden krok dalej. No i właśnie, gdzie możemy w ten sposób dojść? 22645, 2266, no to jeszcze pan Zbigniew, dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zbyszek z tej strony. Ja chciałbym powiedzieć, by powiedzieć się na temat tych zabiegów, bo jestem jak najbardziej o, mm, za tym, żeby dbać o swoje ciało, o swój wygląd, ale wszystkie te zabiegi, które przeprowadzimy dzisiaj, yy, nikt nie wie i ciężko yy, to ocenić, jak to będzie wyglądało za 20, 30, a nawet 40 lat. Więc jeżeli chodzi o mnie, ja jestem o tym, żeby dbać w taki naturalny sposób, a żeby nie ingerować w to ciało i, i po prostu zostawić to wszystko na turze, jak, jak, jak będziemy dojrzewać, starzeć się i w ogóle, bo to też jest piękne. Dobrze, pani Zbigniewie, no i... bardzo, bardzo dziękuję za ten głos. Właśnie, to może jeszcze jedna bardzo ważna uwaga, bo myślę, że z boku możemy w tej rozmowie, w tej dyskusji odłożyć sytuacje, które z różnych przyczyn, z powodu różnych wydarzeń sprawiają, że rzeczywiście taka ingerencja jest nam niezbędna, potrzebna do tego, żeby... Chociażby normalnie funkcjonować. Te sytuacje tak, zostawmy tak, z tutaj, boku. Uh -huh. Tak, trzymajmy się jednak no, tego, że chcemy być ładniejsi, piękniejsi, młodsi, bardziej atrakcyjni. To Pani yy, Doroto, yy, jak nie przesadzić? Tak, tutaj, uh -huh, jak nie przesadzić? I tutaj zostało poruszonych yy, kilka bardzo ważnych wątków. Yy, przede wszystkim charakter zabiegu. Bo tutaj, jak słusznie pan i słuchacz zauważył, one mogą mieć zarówno charakter upiększający, jak i charakter stricte terapeutyczny. I my tutaj, poruszając ten charakter upiększający, też nie da się całkowicie oddzielić tej roli terapeutycznej. Tak się składa, że jestem również onkokosmetologiem i kosmetologia w onkologii ma zarówno właściwie jednotorowo charakter upiększający, ale upiększanie czy też niwelowanie pewnych skutków ubocznych leczenia onkologicznego ma jednocześnie wyraźny efekt terapeutyczny. Jeżeli słyszymy głosy, które krytykują zabiegi upiększające i medycynę estetyczną, to proszę też zwrócić uwagę na fakt, że widzimy i słyszymy tylko o tych przypadkach, które są przerysowane, które są wykonane poza granicami norm, które powinny być zachowane. Tak jest na przykład w przypadku makijażu permanentnego. Jeżeli podkreślamy bardzo naturalnie, delikatnie linię brwi, czy to metodą włoskową, czy delikatnym cieniem, bądź też rekonstruujemy czerwień wargową i zrobimy to w taki sposób, że właściwie Nikt nie jest w stanie odróżnić, czy to jest naturalna czerwień wargowa, czy delikatnie podkreślone usta. To nikt nie zauważy takich zabiegów. Nie napiszemy w prasie, nie zrobimy publikacji na ten temat, ani programu, hmm. żeby pokazać. tak Ale to Pani Doroto, to, przepraszam, żeby... czy to jest właśnie być może ta, yy, ta granica? To znaczy dopóki... Nie widzimy, to znaczy, że wszystko poszło tak jak, tak, jak powinno być. To znaczy, że to wszystko nadal e, sprawia absolutnie naturalny efekt. E, dopiero, kiedy zaczynamy widzieć, że oho, ktoś ewidentnie coś tam sobie poprawił, naprawił, to znaczy, że być może ta ingerencja poszła trochę za daleko. Czy to jest też nazbyt proste postawienie sprawy? To jest troszeczkę nazbyt proste postawienie sprawy, bo w momencie kiedy korygujemy jakieś efekty defekty m, dotyczące na przykład symetrii y, twarzy, no to tutaj już no ten efekt ma być widoczny, bo tą symetrię mamy wyrównać. Natomiast do większości zabiegów można by przyjąć taką zasadę, że naturalnie wyglądający, przeprowadzony zabieg estetyczny upiększający to jest taki, po którym słyszymy od bliskich, jak pięknie dziś wyglądasz, a nie o zrobiłaś sobie usta. Robi różnicę. Tak. To na pewno. Pani Droto, proszę z nami pozostać. 22645-2266. Pan Grzegorz, dzień dobry. Dzień dobry. No, ja przysłuchuję się tej e, rozmowie y, i przyznam się, że też mam córkę, która stosuje te zabiegi. Y, jako, jako rodzic, no, przeżywam, bo jest y, piękną kobietą, jest y, y, w pełni, jak to się mówi, sił witalnych, młodzieńczych a jednocześnie używa tej medycyny estetycznej. Zgadzam się jako... jako to przepraszam, no ale to, to, to jako jak, jako ojciec, albo inaczej, jako mężczyzna, który z boku patrzy na, na, na jej urodę. E Myśli pan, że to były zupełnie zbędne działania? Nie, zupełnie niepotrzebne? Ja jestem zwolennikiem naturalnej kobiety. Mhm. Większość mężczyzn pewnie się ze mną zgodzi. Uważam, że jesteśmy stworzeni jako niepowtarzalne twory. Nazwijmy to tak... W, tutaj szukam słowa, ale jest Jesteśmy niepowtarzalni w swoim by bycie, że powinniśmy to szanować. Dzisiaj jak wychodzimy na ulicę, to widzimy mnóstwo kobiet takich samych. Takich samych, tak samo zrobione pewne rzeczy i to przestaje nam się odróżniać, przestaje jak gdyby y, te, te, te, ten, ten, to, to, ten zewnętrzny widok... Y, jestem jest sam. A z drugiej strony tak, zgadzam się. Jeżeli jestem, mam problemy, jestem w jakimś zabiegu chirurgicznym, potrzebuję tej medycyny estetycznej, żeby lepiej funkcjonować w środowisku, jest to jak najbardziej potrzebne. No to tu chyba nie, nie ma dyskusji, to to chyba nie ma spowód, prawda? Tak mhm. dużej ilości chemii, którą już nas się faszeruje w trakcie e, chociażby e, gastronomii, tak? W, w, w jedzeniu, w, we wszystkich środkach mamy tego mnóstwo powietrzu. Jeszcze podtruwać się tylko dlatego, żeby coś zmienić, co niekoniecznie nie Zawsze się udaje. No ale z drugiej strony, i tu już jest pytanie do, do naszego gościa. Panie Grzegorzu, bardzo dziękuję. 22645, 2266. Z drugiej strony o gustach się nie dyskutuje i czasami jest tak, że być może 99 osób będzie uważać, że nie potrzebujemy żadnej zmiany. A my te zmiany zrobimy i po tej zmianie będziemy się po prostu lepiej czuli. No i teraz pytanie, warto było czy nie? Pani Doroto. Myślę, że warto, w większości przypadków warto, natomiast tutaj wrócę też do jeszcze poprzedniej rozmówczyni, która mówiła o tej granicy, kto powinien ją postawić, bo rzeczywiście mamy w tej chwili taki efekt jednego schematu, czyli widzimy kobiety, które w pewnym momencie upodobniają się do siebie i też tego nie, nie oceniam, jeśli komuś ktoś czuje taką wewnętrz, wewnętrzną potrzebę, natomiast ja jako specjalista takich zabiegów ani lekarze, z którymi współpracuję, nie przeprowadzają. I to jest ta granica, którą my potrafimy postawić i pilnować, żeby klient nie przesadził, bo jest rzeczywiście taki mechanizm, kiedy rozpoczynamy pielęgnację i upiększanie u pacjentki, ten apetyt wzrasta. I, I jest takie uzależnienie? Nie nazwałabym tego uzależnieniem, ale kiedy pojawia się u mnie pierwszy raz osoba, która jest pozbawiona brwi, to wykonujemy makijaż permanentny, który jest bardzo delikatny i rzeczywiście pięknie się komponuje w całość rysów i typ urody. Natomiast jak odświeżamy za rok, za dwa, mniej więcej raz w roku odświeżamy, to z każdym zabiegiem ten apetyt wzrasta i one ciągle zaczynają wydawać się zbyt delikatne. I tutaj jest naszą rolą, żeby wyedukować przede wszystkim klienta, sprostować wszystkie mity, które wyczytał w, w, w internecie i dobrać tak, żeby ta m, terapia była dla niego bezpieczna. Mówimy tutaj bardzo dużo o zabiegach m, takich m, estetycznych, upiększających i o przerysowanym efekcie, ale ja bym chciała przede wszystkim położyć nacisk na to, że obecnie obserwuje się też jednoczasowo jakby trend do powrotu do minimalizmu, do podstaw. Przede wszystkim medycyna estetyczna nie jest obszarem, który jest metodą pierwszego wyboru. Tak? Jeżeli spoglądamy w lustro i stwierdzamy, że zaczyna widoczny być upływ wieku, to nie wybieramy się do lekarza medycyny estetycznej, tylko do gabinetu kosmetologa, gdyż rozpoczynamy od pielęgnowania i wspierania takiej naturalnej mikrobioty, naturalnej bariery hydrolipidowej. Przez lata, kiedy medycyna estetyczna rzeczywiście można powiedzieć, boimy szczerze w tym programie, troszkę wymknęła się spod kontroli, jest nadużywana. Jest wyraźny powrót do, do tego, żeby w pierwszej kolejności miała znaczenie pielęgnacja i świadome wspieranie tych naturalnych potrzeb skóry. Mhm. Czyli nie, nie idziemy na skróty? Nie idziemy na skróty. Lekarz, z którym współpracuje, jeżeli trafia do niego pacjentka, która chce wolumetrię policzków, nie wykona tego zabiegu najpierw, dopóki nie zrobi porządku tak zwanego ze skórą. To pani Droto, przepraszam, nie, nie. To, to zatrzymajmy tak. się tu, bo myślę, że to, o czym pani powiedziała, czyli na przykład odmówienie klientce, czy też klientowi, to jest dobry pretekst do tego, żeby porozmawiać właśnie o, o tych życzeniach klientów i o tym, na ile rzeczywiście jesteście państwo w stanie czasami no, odwieść nas od pewnych dziwnych, niezawsze trafionych pomysłów. Do tego wątku za chwilę powrócimy. 22 645, 22 66... Jesteśmy z powrotem za mniej więcej 3 minuty. Świat, bo wysiadam Przez życie nie chcę gnać bez tchu I'm mm -hmm. get out Za 23 minuty, godzina 14, tylko szczerze na te niejedynki, 22,645, 22,66. Dziś rozmawiamy o różnego rodzaju procesach, zabiegach, które mają nas upiększać, które mają poprawiać nasze samopoczucie, które mają sprawiać, że stajemy się coraz młodsi, coraz bardziej atrakcyjni. Pytanie tylko, jak w tym wszystkim nie przesadzić, no bo jakby tego nie traktować? Jakby... Delikatnym i eleganckim nie próbować być, no to widzimy, że czasami jednak te pomysły, czy też te kroki, które podejmujemy, one zdecydowanie idą za daleko i efekt jest chyba odwrotny od zamierzonego. Pytanie, na ile no, sama osoba najbardziej zainteresowana ma tego świadomość? 22645, 2266. Z drugiej strony jest też tak, że o gustach i guścikach no, podobno się nie dyskutuje. Jak to jest z tą medycyną hmm, upiększającą, z tą hmm, medycyną estetyczną? Czy można z tym wszystkim hmm, przesadzić? No i czy to wszystko jest dla ludzi? 22 2266 22 66. I powracamy do naszego, do naszego gościa, pani Dorota Rybarczyk, kosmetolog. Pani Doroto, zapowiedzieliśmy, że porozmawiamy właśnie teraz o tym momencie, kiedy dochodzi do, no, do rozmijania się opinii, czy też rozmijania się pomysłów, z jednej strony jest pacjentka lub też pacjent, bo ja cały czas podkreślam, abyśmy nie zapominali o panach, bo ich wcale w gabinetach kosmetycznych czy też w gabinetach chirurgii estetycznej wcale ich tam nie brakuje. A po drugiej stronie, no właśnie, mamy, mamy głos rozsądku, mamy głos kosmetologa, lekarza, który mówi nie, nie, może już wystarczy. Często do takich sytuacji dochodzi? Mm, tak. Mogę powiedzieć, że w ostatnich latach są to częste sytuacje i naszą rolą jest uświadomienie klienta. Jeszcze nie zdarzyła mi się taka sytuacja, żeby klient rzeczywiście nie zrozumiał przesłania jakby intencji. Jest to kwestia dostosowania jakby narracji do osoby, z którą pracujemy. Trzeba pamiętać przede wszystkim, że sam fakt, że zabieg jest technicznie możliwy, nie oznacza, że jest etycznie uzasadniony. I ta idea mi przyświeca, i pacjenci, klienci w przypadku kosmetologa są za to bardzo wdzięczni. Nie od razu. A gdyż czasami rzeczywiście jest to takie zderzenie z, z takim samopostrzeganiem. Natomiast finalnie po czasie otrzymuje bardzo pozytywny feedback na temat tego, że rzeczywiście klient jakby docenia i sam rozumie, że, że ta ścieżka była dla niego najlepszą z możliwych. No, z drugiej strony zawsze pojawia się też takie pytanie, no, czy nie jest tak, że mamy do czynienia jednak z osobami dorosłymi, które są odpowiedzialne za to, na co się decydują. No i w takim razie, skoro tego chcą, no to, to zróbmy to, bo jeżeli my odmówimy, to pójdą do konkurencji. Ale to pani Doroto, to ten wątek już za chwilę, bo jest z nami pani Anna. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Anno, można przesadzić? Um... Wie pan, co nie do mnie należy ocena tego, mm -hmm. co ktoś poprosił, aby wykonano na jego ciele. Jeżeli dobrze się z tym czuję, jeżeli tego mu właśnie brakowało, to ja naprawdę nie jestem osobą decyzyjną o kimś, w innym województwie, w innym mieście, w innym wieku, żeby mu powiedzieć tak, dobrze zrobiłeś, świetnie, nie, nie wolno ci tego robić, nie podoba mi się. Uważam, że każdy ma prawo decydowania o sobie i tak bym chciała, żeby to było postrzegane. I nawet jeżeli y, widzi pani, że ktoś być może wedle naszej opinii przesadził, no to skoro się na to zdecydował, to znaczy, że tego właśnie potrzebował i to jest jego sprawa, Tak. Ale wie pan, no, uważam, że stopień, zakres, nie wiem, poziom y, mojego y, samozadowolenia, moich kryteriów będzie inny niż tej mhm. osoby, która to zrobiła. Zapewne, tak, oczywiście. I dlatego um, no, chciałabym, żeby więcej w nas było takiej e, akceptacji, e, uśmiechu i żebyśmy nie od razu rzucaliście do oceniania i krytykowania, e, nawet jeżeli e, w moim mniemaniu jest to przesada albo za mało czegoś jest. Mm -hmm. no, uważam, albo za że dużo. To, no, ale człowiek ozdabiał swoje ciało od e, wieków, prawda, w różnych kulturach. Pani Anno, i to jest były... argument, przyznaję. <laughs> Uznawane za mm, wyższość, jakąś tam klasę w danym mm -hmm. społeczeństwie albo rangę, którą zajmował w danej społeczności. Dzisiaj wydaje mi się, że ja korzystam z usług salonów kosmetycznych i jestem z nich bardzo zadowolona i naprawdę jestem zachwycona umiejętnościami osób, które starają się, ukończyły odpowiednie szkolenia, niejednokrotnie studia i stają na wysokości zadania, żeby no, sprawić mi przyjemność między innymi. No dobrze, ale pani Anno, ja nie będę ukrywać, że to, co pani powiedziała, to będzie świetny pretekst do tego, żeby za chwilę naszego gościa o pewne kwestie zapytać. Pani Anno, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 60... No to Pani Dorota, to, to wracamy do tego wątku, do tego y, pytania, czy rzeczywiście warto odmawiać, czy warto y, perswadować pewne pomysły, bo mamy do czynienia z ludźmi dorosłymi, mamy do czynienia z ludźmi, y, którzy no, ponoszą odpowiedzialność za swoje czyny. Jeżeli mają taką potrzebę, jeżeli to coś sprawi, że będą się lepiej ze sobą czuli, no to może należy to robić. Tak, ja przede wszystkim chciałem podziękować Pani za to piękne przywołanie y, właśnie historii y, upiększania bo rzeczywiście jest tak, że nie było takiej kultury, w której nie było różnych metod upiększania. Natomiast um, klient jest dorosłą osobą, która wie, co robi i ponosi za to odpowiedzialność. A po drugiej stronie ja jestem specjalistą, która jest dorosłą osobą i ponosi odpowiedzialność za to, co robi. I klient niekoniecznie musi mieć taką wiedzę i świadomość powikłań, czy też skutków oddalonych w czasie danej procedury. Bo jeżeli mówimy o mocniej pomalowanych policzkach y, różem, które możemy zmyć wieczorem, to ok, to jest w porządku, mogę wykonać taki makijaż u klientki i wiem, że nie przyniosę jej żadnych y, skutków y, ubocznych w czasie. Natomiast jeżeli mówimy o ingerencji takiej na przykład jak mikropigmentacja, gdzie implantujemy pigment do skóry, który jest w niej zaimplantowany i utrzymuje się przez wiele lat, jest poddawany różnym procesom i ja wiem, jak te procesy mogą przebiegać i że ta procedura nie jest dla niej bezpieczna, bądź też nie będziemy umieli sobie poradzić z powikłaniami, to nie wykonam jej tego. Nie dlatego, że mi się nie podoba jako specjaliście, tylko dlatego, że mam świadomość konsekwencji moich działań. Pani Droto, to w takim razie już za chwilę ponownie powrócimy do naszej rozmowy. Teraz pani Janina. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie że jestem starszą osobą, bo niebawem będzie ósemka na początku. Kiedyś chciałam tylko powiedzieć, ja nie oceniam, mhm. czy tak, czy nie, bo to jest rzeczywiście sprawa indywidualna. Ale wie pan, z mojego doświadczenia życiowego po prostu chciałam powiedzieć, że kiedyś były bardzo modne, cieniutkie brwi. I jako dziewczęta epilowałyśmy sobie te brwi, no bo aktorki różne miały takie brwi. Potem moda się zmieniła. I po prostu teraz pozostaje kredeczka i trzeba sobie delikatnie te brwi uzupełniać. A jeśli chodzi o to, o ten makijaż permanentny, to znaczy tak, mamy erę taką, że chcemy tego dobrego środowiska, narzekamy, że bardzo dużo chemii jest wszędzie, ale te środki, które nam upiększają tak dość mocno tą urodę, one są chemiczne, one nie są ziołowe. Halo? Tak, słucham cały czas, pani jo Joanno. O, tak. mhm. No więc po prostu. Dobrze, to pani Anno, to do kwestii tych mód i tego, że te mody się zmieniają, to ja też z przyjemnością powrócę. Bardzo dziękuję. 22645, 2266. Pani Doroto, na ile to jest też argument no, w tych dyskusjach, jak daleko się posuwać w tych, w tych zmianach? No bo rzeczywiście coś, co dziś uchodzi za kanon piękna, coś do czego próbujemy się równać, no, sprawiać, że będziemy coraz bliżej tego kanonu, za 10 lat może wyglądać zupełnie inaczej. Istotny wątek, ale on tylko potwierdza też również to stanie na granicy specjalisty, A bo w dzisiejszych czasach jak przyjdzie klientka i poprosi, żebym wydepilowała jej brwi w paseczek, w cieniutką niteczkę, to ja mogę to zrobić, ponieważ ona jest dorosłą osobą, która odpowiada za to ale mogę jej tego nie wykonać, dlatego że wiem, że być może te brwi jej nie odrosną i będą ją szpecić i będzie musiała sobie domalowywać. I tu jest właśnie to cały klu tych granic. A kolejna kwestia to jakby przewidywalność w czasie, jakby trwanie danych zabiegów. Przed laty, też nawiązując do makijażu permanentnego, pierwsze makijaże sprzed 20-25 lat, które były wykonywane w Polsce, wszystkie pani chciały, żeby było mocno, żeby było widać. I niestety, znaczy niestety, przez te wszystkie lata, kiedy makijaż permanentny ewoluował, kiedy wiemy, co się dzieje z takim pigmentem po czasie. Żaden odpowiedzialny specjalista nie wykona już makijażu permanentnego klienta, który się utrzyma 10 czy 20 lat, Mówimy, że po czasie trzeba to usunąć. I tu znów dochodzimy do tej granicy spełniania oczekiwań klientek, mm -hmm. które nie mają jakby mm, możliwości przewidzenia konsekwencji. Tak? To pani Droto, to króciutka tak. pauza, teraz czas dla pani Marii. Dzień dobry pani Mario. A dzień dobry, panie redaktorze. Ja właśnie w tej sprawie dzwonię. Chodzi mi o te operacje właśnie chirurgiczne. Nie chodzi mi już o kosmetologię. Na przykład. Czyli idziemy dużo, dużo dalej. No tak, tak, mhm. bo, bo mi się wydaje, że to jest powiązane wszystko z tym. Nie? No chciałam po prostu powiedzieć, że ci ludzie wyglądają nienaturalnie i jakoś w pewnym sensie no, podobnie są do siebie z wyglądu. Czy to te usta, czy, czy nie wiem, nosy i tak dalej, i tak dalej, nie? Także no i w ogóle też... Ty... Ale jeżeli lepiej się z tym czują, jeżeli, jeżeli to sprawia, że mają poczucie większej atrakcyjności... No tak, tak, no, no niby jest atrakcyjność, ale oni się powielają, nie, to już mm -hmm. nie jest oryginalna uroda, tylko to jest w sensie wszystko podobne, te usta wielkie, czy tam, nie wiem, te małe noski, czy tam jakieś inne i w ogóle, ile jest w ogóle fuszerek, nie, w tym, w tym O, zbachu. to pani Mario, to nie, nie to, to, nie, to już byśmy chyba za daleko poszli, bo mam takie wrażenie, że rzeczywiście to już zaczyna się robić bardzo, bardzo szeroka dyskusja, jeżeli chodzi o fuszerki to zostawmy z boku, bo rozmawiamy jednak o decyzjach, rozmawiamy o tym, jak nie przekroczyć pewnych granic, albo o tym, że nie ma pewnych granic, bo wszystko jest dla ludzi, wszystko zależy od naszych potrzeb i naszych decyzji. Pani Doroto, to pozostało nam niewiele czasu. Coś w rodzaju podsumowania na koniec, jeżeli mógłbym o coś takiego poprosić. Tak, jak najbardziej. Chciałabym przede wszystkim położyć nacisk na pielęgnację, żeby w momencie, kiedy jest nam źle Chcemy coś dla siebie zrobić, żeby nie wybierać się na agresywne, inwazyjne zabiegi, ponieważ trzeba pamiętać, że połowa naszych klientów to są skóry, które są w przewlekłym stanie zapalnym, więc najpierw trzeba wrócić do podstaw, wypielęgnować tą skórę, potraktować w ogóle cały organizm w sposób holistyczny, bo tak też kosmetologia i medycyna estetyczna w tej chwili podchodzi holistycznie. Nasza kondycja skóry pozostaje w bardzo ścisłej relacji ze stylem życia, dietą, snem, aktywnością fizyczną, gospodarką hormonalną, zdrowiem psychicznym, farmakoterapią, takim ogólnym stanem organizmu i tak naprawdę kosmetologia i medycyna estetyczna od tego się rozpoczyna. Zadbajmy o nasze organizmy, następnie wypielęgnujmy naszą skórę, nie przeszkadzajmy jej naturalnym procesom fizjologicznym a wtedy, kiedy potrzebujemy, możemy wesprzeć to bardziej inwazyjnymi zabiegami, takimi z dziedziny medycyny estetycznej. I tu stawiamy piękną, naturalną kropkę. Dorota Rybarczyk, kosmetolożka. Bardzo, bardzo Pani dziękuję. Dziękuję również. I tym samym kończymy dzisiejsze wydanie tylko szczerze. Za chwilę na antenie jedynki, folder ulubione. Widzę, że no przynajmniej Marcin w ogóle nie jest zainteresowany tym, co się dzieje, ponieważ się zaczytał. Ale w jakiej pięknej książce, o której będziemy w rozmawiać. Wydana też. jest bez wątpienia przepięknie i jest, jest poświęcona... Ziemniakom. Hmm. Ziemniaki w roślinnej kuchni regionalnej Pawła Ochmana, i a tutaj m.in. ziemniaczany zawijaniec, smażone kulki ziemniaczane, placki ziemniaczane z ziemniakami i tak dalej, i tak Dźmi dalej. Chciałem powiedzieć, dobrze, brzmi smakowicie. Będziemy dzisiaj o tym rozmawiać, między innymi w pierwszej części naszej audycji. Paweł Ochman odwiedzi nas w radiowej 1 Książka jest rzeczywiście e, pięknie wydana. Później między innymi, Muzeum Karykatury. Kasiu, poproszę, włącz mikrofon. Uli. O, dziękuję. Dzień, A, dziękuję. Dzień dobry. Tak, <laughs> Już jestem. Dobrze, to teraz już możesz zabrać głos. Tak, chciałam Dołączyć powiedzieć, że rzeczywiście się. książka o ziemniaka jest fantastyczna. Będziemy się zastanawiać, ile jest nazw y, y, ziemniaków w Polsce. I yy. nie mówię o gatunkach. ziemniaków w Polsce? Nazw ziemniaków w Polsce? ile jest I... ziemniaków w nas? W nas? A myślę, że nas? W nas i trochę, nas trochę w się zdziwiłem. No dobrze. No myślę, że sporo jest ziemniaków w nas z wielu powodów. Ale wyobraźcie sobie, że to nie jest takie oczywiste, bo te ziemniaki w nas to dopiero od XIX wieku, wieku, wieku są. No raz. ale ja za to, jak, to jak szybko nam poszło? Cebula była wcześniej. Zapraszamy za chwilę do <laughs> radiowej jedynki. Spędźmy razem popołudnie. Jedynka. Polskie Radio. Brodziel bez końca, gdy do przodu idziesz, w sercu schowaj moment, kiedy byłeś niżej, trochę więcej ciepła, trochę więcej siebie, skąd cię wiedzie droga, zapamiętaj. Obok obojętni, co dzień się mijamy Na co nam ta walka, lęki, które mamy Rzeczywistość będzie, jaka tylko zechcesz Kogo miałeś obok, zapamiętaj Nie Down such yep, a low champagne, served a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 Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane roundfield 500 gramów. W nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej. Lidl to się opłaca.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 Reklama. Radio kierowców. Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga krajowa nr 91 między Kowalem a Lubieniem Kujawskim w pobliżu miejscowości Czarniewiczki. Na 262 km wciąż trwa akcja gaśnicza hali przemysłowej. Policja kieruje ruchem. Prośba do wszystkich zmotoryzowanych o. Szczególną ostrożność przejeżdżając ten odcinek Drogi Krajowej nr 91, rejon 262 km. Droga Krajowa nr 78, między Szczekocinami a Pradłą, korek dla jadących w stronę Ligoty Murowanej. Droga Krajowa nr 50, odcinek Grujec mszczonów w pobliżu miejscowości Bikówek, na 147 km doszło do kolizji autoosobowego z ciężarówką i autem dostawczym. Droga numer 50 na swym 147 km została zablokowana. Trasa S8 w Warszawie spowolniony jest ruch od Koła po Marymont dla jadących w stronę Białego Stoku. Droga krewa numer 7 od wyjazdu z łomianek po Most Północny, korek dla wjeżdżających do Warszawy. Koniec kłopotów na autostradzie A4 na odcinku węzeł Kleszczów, węzeł Łany w pobliżu 295 km, gdzie auto osobowe uderzyło w bariery, blokując jeden z pasów jezdni w kierunku Wrocławia. Autostrada A2, odcinek węzeł Emilia, węzeł Wartkowice Wiktorów, 341 km, zderzenie dwóch ciężarówek, dwie osoby ranna, jedna osoba w tym wypadku poniosła śmierć. Autostrada w stronę Poznania jest zablokowana.